tak jak już dzisiaj było powiedziane Bóg doskonale objawił się w Jezusie Chrystusie i ktoś powiedział, że Stary Testament to Nowy Testament ukryty a Nowy Testament to Stary Testament objawiony, odkryty. Myślę, że jak, patrzy, jak, jak, jak myślimy o tym stwierdzeniu w świetle osoby Pana Jezusa Chrystusa, o którym, jak czytamy, całe to Pismo mówi, którego całe to Pismo dotyczy, to widzimy, że w jakikolwiek sposób Bóg przemawia. Cokolwiek Bóg mówił i w jakikolwiek sposób działał i objawiał, w bezpośredni lub w pośredni sposób wskazywał na Pana Jezusa Chrystusa. I całe Pismo zawiera Jego objawienie. Kiedy On przyszedł, dał pełną manifestację tego objawienia w tym, kim był, w tym, czego nauczał, i w tym, czego dokona. I wiemy, że w centrum tego jego dzieła, w centrum tego jego przyjścia jest jego śmierć. Jest jego krzyż. I to również tutaj w tym fragmencie zwróćcie uwagę, kiedy autor tego listu rozpoczyna mówić o przewyższającej wielkości pana Jezusa Chrystusa nad tym, co do tej pory było. Kiedy mówi o Jego pozycji, o Jego majestacie, kiedy mówi o Jego wyjątkowym objawieniu, jakie Bóg przez Niego dał. Mówi o dokonaniu przez Niego oczyszczenia z grzechów. Mówi o tym dziele, które było tym kluczowym dziełem w Jego objawieniu się, w Jego przyjściu. Czytamy, na to się Syn Boży objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Co jest sednem diabelskiego dzieła? Jest zwiedzenie człowieka. Jest wprowadzenie człowieka w stan buntu wobec Boga. Skażenie człowieka grzechem, nieprawością. Kiedy Pan Jezus miał się narodzić, Bóg również zapowiedział to przyjście wielokrotnie wcześniej oczywiście, ale tuż przed jego przyjściem jeszcze dał znaki, jeszcze dał słowo, jeszcze posłał aniołki. I w tym poselstwie jest, jest ta myśl, że on przyjdzie, aby wyzwolić swój lud od jego grzechów. Po to przyjdzie, żeby wyzwolić nas z naszych grzechów, z naszej nieprawości. I wiemy, że jeśli tą kwestię gdzieś usuniemy. Jeśli tą kwestię jakoś zmodyfikujemy. Jeśli w jakikolwiek sposób zaczniemy to zmieniać. Bo dzisiaj ludziom nie jest miło słyszeć, że są grzesznikami. Ludzie chcą wierzyć, że są dobrzy. Że przecież nie zrobił nic takiego złego. Że przecież... Dlaczego... Mieliby pokutować, dlaczegoż mieliby jakoś się kalać i wyznawać swoją grzeczność i swoje zło. To, to nie pasuje dzisiejszemu człowiekowi. Ludzie chcieliby taką słyszeć Ewangelię, jaką głosi się w niektórych miejscach, że Bóg Cię kocha, jakim jesteś. Bóg Cię akceptuje i przyjmuje. Po prostu przyjdź do Niego, taki jaki jesteś i tak z Nim będzie lepiej I On jeszcze Twoje życie lepszym uczyni i takie, taka, taka pozytywna taka zachęta, żeby było lepiej, było fajniej, było przyjemniej w naszym życiu z tego faktu, że nie może być lepiej zanim nie umrzemy najpierw nie może być lepiej zanim nie rozprawimy się z tym, kim jesteśmy dzisiaj owszem, Bóg kocha nas w naszym grzechu, w naszej nieprawości ale nie w taki sposób, jaki to dzisiaj jest przedstawiane. Bóg kocha nas w takim sensie, że chce nas wyratować i nas nie chce zostawić w tym stanie. Ale nie w takim sensie, że nas akceptuje w naszej grzeszności i wszystko jest mu jedno, jak żyjemy. Nie tak nas akceptuje. Czytamy, że Bóg nienawidzi grzechu i że Bóg brzydzi się grzesznikiem. Że Bóg gniewa się każdego dnia na grzesznika. tak długo jak jesteśmy w grzechu, tak długo jak trwamy w grzechu, tam jesteśmy pod gniewem Bożym. Nie może być lepiej w naszym życiu. Tak długo jak chobimy jakiś grzech, tak długo jak nie jesteśmy gotowi, by przyznać się do tego, kim jesteśmy i pokutować z tego. Wyznać naszą grzeszność i prosić Boga o miłosierdzie nad nami, o łaskę nad nami o przebaczenie nam naszej grzeszności tak długo jak sobie wymawiamy, że jesteśmy lepsi od tego czy tamtego, że przecież tego nie zrobiliśmy tamtego nie zrobiliśmy tak długo jak się usprawiedliwiamy tak długo prawdziwie Bóg z nami nic nie może mieć do czynienia Jezus Chrystus zawsze będzie nam odległy możemy do Niego nawet się bardzo zbliżyć możemy o Nim słyszeć, możemy się o Nim uczyć możemy o Nim czytać ale tak długo jak w nas jest grzech to On nie ma do nas dostępu nie ma dostępu do naszych serc, żeby tam mieszkać, żeby w nich siebie objawiać. Oto Słowo Boże mówi, wasze grzechy są tym, co was ode mnie oddzieliło. To nie to, jak Bóg mówi, że moja ręka jest za krótka, czy moje ucho jest przygłuche, że was nie słyszę, że wam nie mogę pomóc, że nie mogę działać w waszym życiu. Nie. To nie to. To wasze grzechy są tym, co was oddzielają ode mnie. To jest kluczowa sprawa w naszym życiu. Aby moje i Twoje grzechy były zmazane. Aby wszelka nieprawość i wszelkie zło z mojego i Twojego życia mogło być usunięte. I Pan Jezus Chrystus na to się objawił. Aby nas oczyścić z naszych grzechów. Po to przyszedł. Po to wziął postać podobną do naszej. Po to żył w tym ciele i pozwolił, że ludzie Go tak potraktowali, że przybili Go do krzyża. Że Jego krew przelała się mnie, Że w mękach strasznych umarł. Żeby moje i Twoje grzechy były zmazane. Żebyś Ty, i żeby ja już dłużej grzechowi nie służył. Żeby to nie grzech panował w naszych ciałach. Żeby to nie, nasze ciało nie było świątynią grzechu i nieprawości. Ale abyśmy mogli stać się świątynią Bożego, Świętego Ducha. Jezus za to umarł. Nie musisz, wiadomo jakich ceny za to zapłacić. Nie musisz dzisiaj nie wiadomo, jakich uczynków dokonać. Nie musisz teraz kazać Bogu i dowieść mu, że jesteś lepszy niż byłeś. Nie musisz nie wiadomo, jakich rzeczy wyczyniać. To jest wszystko, mam na marne. Cokolwiek byś chciał zrobić, żeby Jemu dowieść, że już nie jesteś taki zły. To Boga nic nie znaczy. Naprawdę. Bo to Bóg mówi przez swojego proroka, wszelkie wasze dobre uczynki, wszelkie wasza cnota, wszelkie wasze najlepsze starania są jak brudna szata i tam używa takiego wyrażenia, które oznacza zakrwawioną taką szmatę tak to wygląda, mówi, wszelko wasze staranie wszelka wasza cnota, wszelka wasza sprawiedliwość możesz się starać, możesz próbować możesz wiadomo, co obiecywać tak długo jak w pokucie nie przyjdzie do Jezusa Chrystusa i On cię nie oczyści i On cię nie odbije, i, i On cię nie odpuści twoich grzechów to Jesteś przed Bogiem, jak ta szmata pełna krwi. Wybaczcie, że tak mówię, ale tak mówi Słowo Boże. Bóg używa takiego języka, żeby, nam, żeby, żeby nami potrząsnąć, żeby nas odsucić z takiego myślenia, że my możemy się Bogu przypodobać w naszej grzeszności, starając się coś załatać, starając się coś dobrego zrobić, starając się bardziej być religijnym. Bóg mówi, to wszystko szmata, brudna. Tak mówi Bóg. Natomiast Bóg mówi, że jeśli do Niego przyjdziemy w pokucie, jeśli uniżymy przed Nim nasze serce, to choćby nasze grzechy były jak szkarłat, choćbyśmy byli wcale zakrwawieni w naszych grzechach, w naszej nieprawości, to Bóg mówi, jak śnieg wybieleje. Jak śnieg wybieleje. Jakiekolwiek zło, jakakolwiek nieprawość, cokolwiek jest w Twoim charakterze, cokolwiek jest w Twoim sercu, czegokolwiek się dopuściłeś w życiu, to wszystko przez krew Jezusa Chrystusa może być doskonale zmazane, doskonale oczyszczone. Dlatego On przyszedł, dlatego On cierpiał. Nie, żeby dać nam przykład jakiegoś heroizmu, nie po to, żebyśmy my tak samo patrzyli na Niego i byli gotowi na wszelkie cierpienie. To jest częścią tego, ale to nie jest sedno. Sednem jest mój Twój problem grzechu. Jezus przyszedł, żeby nas z tego grzechu wchodzić drogi bracie i droga siostro do Was się również zoradzą jakże my którzy doświadczyliśmy łaski Bożej którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa i zrobiliśmy za Nim te kroki wiary jakże my dzisiaj możemy pozwolić żeby jakikolwiek grzech oddziela nas od Boga Jakże my możemy pozwolić, żeby nasze serca były obciążone jakąkolwiek nieprawością. Zaczęliśmy w wierze, zaczęliśmy z radością przebaczenia naszych grzechów i wolności. Mielibyśmy teraz żyć pod ciężarem naszych grzechów. Mielibyśmy teraz chodzić obciążeni naszą nieprawością tak jakby łaska Boża już się do nas skończyła? Tak jakbyśmy już wyczerpali limit Boże, Bożego miłosierdzia? Nie, drogi bracie, nie, droga siostra. I, I Twoje grzechy Jezus wziął na siebie, nie tylko te, które popełniłeś, zanim do Niego przyszedłeś po raz pierwszy, ale wszystkie Twoje grzechy. Wszystkie Twoje nieprawości, wszelkie Twoje zło. I dzisiaj nie musisz żyć pod ciężarem żadnego grzechu. Nie musisz żyć w zniewoleniu czymkolwiek. Możesz i ty dzisiaj przyjść i wyznać swoje grzechy i doświadczyć oczyszczenia z grzechów przez tego, przez którego Bóg tak wyraźnie powiedział o swoim miłosierdziu. Przez którego Bóg w pełni zamanifestował swoją dobroć wobec nas, swoją łaskawość wobec nas. Niechaj nikt z nas nie odtrąca tego daru łaski, Niechaj nikt z nas nie uważa siebie za takiego, do którego ta łaska Boża nie jest w stanie dotrzeć. Ale upuszczmy się. Pokutujmy. wyznawajmy wszelkie nasze grzechy, nasze upadki i z wiarą przyjmijmy przebaczenie, oczyszczenie, aby Jezus mógł panować w naszym życiu, aby mógł się w nas objawiać i przez nas objawiać się w tym świecie. Jeśli wychodzisz z tego miejsca obciążony, jeśli żyjesz obciążony grzechem, jakie jest Twoje świadectwo jakie jest objawienie Jezusa w Twoim życiu co Ty możesz dla Niego zrobić jak On może się w Twoim życiu objawić jak On może Cię użyć możesz być tylko antyświadectwem niechaj nikt z nas się tego nie dopuszcza żeby być zgorszeni. raczej pokutujmy raczej szukajmy Go raczej szukajmy Jego łaski i miłosierdzia aby nas oczyścił aby nam wybaczył aby nas wypełnił swoją światłością swoim życiem. Pochylmy jeszcze nasze głowy w modlitwie, proszę. Mhm. Dziękujemy, kochany Panie, za Twoje święte słowo. Dziękujemy za to objawienie Twojej miłości, Twojego miłosierdzia, o którym możemy czytać na tak wielu kartach Twojego Słowa Panie dziękujemy za Ewangelię w której widzimy Twoją wielką miłość Twoją gotowość by nas niegodnych grzeszników przyjąć i uznać za dzieci swoje ale nie przymykając oko na nasz grzech nie lekceważąc wagi nieprawości nie udając, że nic się nie stało, ale rozprawiając się doskonale z tym problemem naszego grzechu, naszej nieprawości. Dziękujemy, Panie, że zapłaciłeś tak wielką cenę, posyłając swojego Syna, aby za nas umarł. Dziękujemy, kochany Ojcze, że tak nas umiłowałeś, że dowiodłeś tego w Jego męce, w Jego cierpieniu, w Jego uniżeniu, aż do śmierci krzyżowej. Dziękujemy. Dziękujemy. I modlimy się, kochany Panie, byś pomógł nam dalej w wierze pielgrzymować, ufając Tobie, ufając Twojej łasce, ufając Twojemu miłosierdziu, nie chłubiąc grzechu w naszym życiu, nie tolerując żadnej nieprawości, ale przychodząc tym wszystkim do Ciebie, wołając bądź z miłości w mnie grzesznemu. Wybacz mi, kochany Panie, zmiłuj się nade mną, oczyś mnie. Zmasz moje grzechy. Dajbym był czysty jak śnieg. Napełnij mnie Twym duchem, Twym życiem, Twym światłem. Abym mógł Ci wiernie, gorliwie służyć, owocnie. Prosimy, prosimy, Panie dotyka i teraz naszych serc, kiedy chcemy wspominać Twoją śmierć, Twoją mękę, biorąc tego chleba i pijąc tego kielicha, jako pamiątkę Twojej śmierci, Twojego cierpienia, Twojej doskonałej ofiary. Tak jak powiedziałeś, swój wuczny Panie, tak i my na Twoją pamiątkę bierzemy ten chleb, Go, pamiętając o Twoim ciele, pytanym za nas, złamanym, zbitym, umęczonym, aby nas wyzwolić z naszego grzechu, z naszej nieprawości. Dzięki Ci. Dzięki Ci Panie, że poniosłeś tak wielkie sprzeciw od bezbożnych. ciało zbroczone krwią. Co Twoją śmierć. Dziękujemy. i wina który przypomina mam, Twoją krew przeladą tam na krzyżu kurtoty, aby zmazać nasz grzech aby oczyścić nas od wszelkiej nieprawności, aby dzisiaj też nasze serca mogły być czyste i wolne by nikt z nas nie dźwigał ciężaru grzechu, ale abyśmy mieli tę chwalebną radość dzieci Twoich, oczyszczonych, uwolnionych, wyzwolonych. Dzięki Ci za moc Twojej krwi, za moc Twojego przebaczenia. Chwała Tobie, Panie. i teraz do nas, drogi Boże, kiedy będziemy brali z tego chleba, pili z tego kielicha. Przemawiaj też do tych wszystkich osób, które jeszcze nie nawróciły się do końca, czy nie dały temu wyrazu w wodnym, które wciąż jeszcze nie mają tej pełni Twojego życia. Zmiłuj się nad nimi Boże. Prosimy, zmiłuj się. Daj tę łaskę prawdziwej, szczerej pokuty, upamiętania, nawrócenia. Zbaw i ratuj, prosimy. poślij i pokrzep nas, Panie. Pomóż nam trwać w Tobie. Chodzić wiernie z Tobą. about okay.